List świętego Pawła Apostoła do Filipian. Rozdział pierwszy Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, z biskupami i z diakonami. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu memu, kroć o Was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za Was wszystkich modląc się z radością, za społeczność waszą w Ewangelii, od pierwszego dnia aż dotąd, będąc pewny tego, że Ten, który rozpoczął w was dobrą sprawę, wykona ją aż do dnia Jezusa Chrystusa. Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą, abym tak myślał o was, dlatego że mam was w sercu swoim, tak w więzach swoich, jak i w obronie i w utwierdzeniu Ewangelii, bo jesteście wy wszyscy ze mną uczestnikami łaski. Albowiem świadkiem mi Bóg, jak tęsknię do was wszystkich w sercu Jezusa Chrystusa. I modlę się o to, aby miłość wasza im dalej, tym więcej pomnażała się w poznaniu i we wszelkim rozumieniu. Abyście mogli zbadać, co jest lepszego, byście byli czystymi i beznagany na dzień Chrystusowy. Będąc napełnieni owocami sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku sławie i chwale Bożej. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co się ze mną dzieje, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Tak, że więzy moje dla Chrystusa stały się znane w całym pałacu i wszystkim innym. I większa część braci w Panu, nabrawszy odwagi z powodu więzów moich, zaczęli z większą śmiałością bez bojaźni głosić słowo. Jedni wprawdzie i przez zazdrość, i przez kłótliwość, Drudzy zaś i w dobrej myśli opowiadają Chrystusa. Tamci przez kłótliwość opowiadają Chrystusa nieszczerze, mniemając, że przydają ucisku więzom moim, ci z miłości wiedząc, żem postawiony ku obronie Ewangelii. Ale cóż, w każdym razie, czy obłudnie, czy szczerze, Chrystus jest opowiadany i z tego się raduję i radować się będę. Gdyż wiem, że mi to wyjdzie na zbawienie przez modlitwę Waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa. Według oczekiwania i nadziei mojej, że się w niczym nie zawstydzę, ale z całą śmiałością, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. A jeśli żyć w ciele, to dla mnie owoc pracy, i nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę zejść ze świata i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Ale pozostać w ciele potrzebniejsze jest ze względu na was. A będąc tego pewny, wiem, że pozostanę i pomieszkam z wami wszystkimi dla waszego postępu i radości wiary, aby chluba wasza obfitowała w Chrystusie Jezusie ze mnie, gdy do was znowu przybędę. Tylko się zachowujcie zgodnie z Ewangelią Chrystusową, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc dla wiary Ewangelii. I w niczym nie lękając się przeciwników, co dla nich jest zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga, gdyż wam to dano dla Chrystusa, abyście nie tylko w Niego wierzyli, ale i cierpieli dla Niego mając taką samą walkę, jaką widzicie we mnie i teraz słyszycie o mnie. Filipian, rozdział drugi. Jeśli tedy jest jakie napominanie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólność ducha, jeśli jakieś serce i zlitowanie, dopełnijcie radości mojej, abyście to samo myśleli, mając tę samą miłość, będąc zgodni, ożywieni jednomyślnością. Nic nie czyniąc przez kłótliwość lub próżność, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie o swoje, ale każdy i o cudze. Albowiem niech w was będą te same myśli, jakie w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej, nie poczytał sobie za zachłanność być równym Bogu, ale poniżył samego siebie, przyjąwszy postać niewolnika, Stawszy się podobny ludziom i z postawy znalezionej jako człowiek, sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nadergowy wyższył i darował Mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano tych, którzy są na niebiosach i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przetoż, umiłowani moi, jak zawsze posłuszni byliście nie tylko w obecności mojej, ale teraz daleko więcej podczas nieobecności mojej, z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie zbawienie swoje. Albowiem Bóg sprawuje w Was i chęć, i wykonanie według upodobania. Wszystko czyńcie bez szemrania i powątpiewania, abyście byli beznagany i szczerymi dziećmi bożymi wśród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Zachowując słowa życia ku chlubie mojej w dzień Chrystusowy, że nie na próżno biegł i nie na próżno pracował. Ale choćbym i był ofiarowany w ofierze i usługiwaniu wiary waszej, raduję się i współraduję się ze wszystkimi wami. Z tegoż tedy i wy radujcie się i współradujcie się ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że Tymoteusza wkrótce poślę do was, abym i ja był dobrej myśli, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. A wiecie, że jest wierny dlatego, że jak Syn Ojcu, tak ze mną służył Ewangelii. Mam tedy nadzieję, że tego do was poślę natychmiast, jak tylko zobaczę, co się ze mną stanie. A mam ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Ale uważałem za rzecz potrzebną posłać do was Epafrodyta, Brata i współpracownika i współbojownika mego, a waszego posłańca i sługę w potrzebie mojej, ponieważ pragnął was wszystkich zobaczyć i bardzo się smucił z tego, żeście słyszeli, iż zachorował. Bo wprawdzie chorował tak, że był bliski śmierci, ale się Bóg zmiłował nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem». Przeto tym śpieszniej posłałem go, abyście ujrzawszy go znowu uradowali się, a ja, abym miał mniej smutku. Przyjmijcież go tedy w Panu ze wszelką radością i takich miejcie w poszanowaniu, albowiem dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, wystawiając życie na niebezpieczeństwo, aby dopełnić tego, czego w usłudze waszej względem mnie brakowało. Filipian, rozdział trzeci. Zresztą, bracia moi, Radujcie się w Panu. Pisać Wam jedno i to samo nie jest dla mnie rzeczą uciążliwą, a dla Was jest bezpieczną. Strzeżcie się psów. Strzeżcie się złych robotników. Strzeżcie się przesady w obrzezaniu. My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie i nie ufamy ciału. Chociaż ja mógłbym mieć zaufanie i w ciele, a jeśli kto inny sądzi, że może mieć zaufanie w ciele, tym bardziej ja. Obrzezany ósmego dnia z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjamina, Żyd z Żydów, według zakonu Faryzeusz, według gorliwości prześladowca Kościoła, według sprawiedliwości, która jest z zakonu, będąc beznagany, ale to, co mi było zyskiem, to z powodu Chrystusa poczytałem za szkodę. Owszem, i wszystko poczytuję za szkodę dla zacności poznania Chrystusa Jezusa, Pana mego, dla którego wszystkiego się wyrzekłem i wszystko poczytuję za śmiecie, żeby pozyskać Chrystusa i być znalezionym w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, która jest zakonu, ale mając tę, która jest przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, przez wiarę, żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania, i wspólnotę cierpień Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Abym tym sposobem dostąpił powstania z umarłych. Nie jakobym już pochwycił, albo już był doskonałym, ale dążę do tego, by pochwycić, gdyż i pochwycony jestem przez Jezusa Chrystusa. Bracia, ja nie mniemam o sobie, żem pochwycił, ale tylko zapominając, co za mną i dążąc do tego, co przede mną, zmierzam do celu ku nagrodzie powołania Bożego z wysokości w Chrystusie Jezusie. Ilu tedy nas jest doskonałych? Tak myślmy. A jeżeli w czymkolwiek inaczej myślicie, i to Bóg wam objawi. Ale do czego doszliśmy, w tym według tego samego prawidła postępujmy i tak samo myślmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia. I zapatrujcie się na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Albowiem wielu postępuje, o których Wam często mówiłem, a teraz i z płaczem mówię, jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego, których końcem jest zatracenie, których Bogiem jest brzuch, a chwałą hańba ich, którzy myślą o rzeczach ziemskich. Nasza bowiem Ojczyzna w niebie jest, skąd i oczekujemy Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa,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 Pozdrawiają Was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają Was wszyscy święci, a najbardziej, którzy są z cesarskiego domu. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z Wami wszystkimi. Amen.